Nowiny 34 tygodnia 2003 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I Szymon z Lublina. Dzień dobry. Mała przerwa. Muzyka poleci. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania audycji, którą nagrywamy na trawniku. Jak, tak. jak Ci się podoba tutaj, Marek? Tu jest bardzo fajnie. Przewiewnie i to jest zaleta duża. Jesteśmy przed lokalem Państwu Miasto. Coraz lepiej tu jest. Jakieś gry są powystawiane. Parking dla rowerów to już jest już dawno. Ostatnio chyba nawet bóle tu widziałem, chociaż nie ma niestety odpowiedniego terenu do tego. O, jakiś ładny tramwaj, linia turystyczna przejechał właśnie, bo jesteśmy przy ulicy Andersa 29. O, tak, Rzymi... 29. O, tutaj jest tabliczka 29. Będzie można to zobaczyć na zdjęciu oczywiście, bo tutaj aparat jak zwykle robi nam zdjęcia co 30 sekund i potem jest wybierane jedno zdjęcie do ilustracji audycji. Szymon, dzisiaj twoje zadanie duże. Będziesz odpowiadał nam na pytania związane z nowym systemem powiadomień, który ja już troszkę testowałem. Nie wiem jak ty Marek, testowałeś ten system? Testowałem, jestem zachwycony. Tak, zachwycony jesteś. A ty Szymon, testowałeś czy raczej patrzysz od strony co tam ulepszyć, co tam poprawić? No, testowałem nawet na etapie jeszcze, zanim mało kto wiedział, że to trafi do polskojęzycznej Wikipedii, także oczywiście. No i co? Masz jakieś... dużo uwag pewnie jest dotyczących, czy, czy, czy nie ma dużo? Nie, to znaczy, jeżeli mam to teraz już tak coś tytułem wstępu powiedzieć, to więcej jest uwag ogólnych co do idei, co do filozofii, niż y, konkretnych typu y, moglibyśmy dorzucić jeszcze takie powiadomienie, w tym powiadomieniu zmienić to na to, y, dodać gdzieś tam link albo zmienić jakieś słowo. Y, takich uwag jeszcze prawie, że nie ma. No właśnie ja mam taką uwagę jedną już od razu, ponieważ y, spraw chciałem sprawdzić, jak to działa. I... To może jeszcze z treści. Aha, no właśnie. Dobrze, opowiedzmy o czym będzie audycja, o czym będziemy mówić. No więc właśnie, zaczęliśmy już mówić o nowym systemie powiadomień, o pierwszych wrażeniach. Będziemy mówić o konkursie Wikilub i Zabytki. Będziemy mówić o tym, jak często edytujemy za pomocą wizual Editora lub urządzeń mobilnych przeczytamy kilka ogłoszeń z tablicy ogłoszeń również tutaj jest w programie zapisana statystyka oznaczania stron jako przejrzane WikiNews mówi również o odkryciu nowego gatunku zwierzęcia i wolna kultura, której nie wiem czy zdążymy dzisiaj omówić, bo mamy dużo tych tematów z Wikipedii. W każdym razie jest tutaj kilka tematów, i jak zdążymy to o nich opowiemy, a jak nie to przerzucimy na następny tydzień. Ja przypomnę, że 14 września spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury w studiu radiowym i będziemy tam od godziny 12 do 18. Szymon zapowiada się, że będzie z nami, więc będziemy mogli wreszcie nagrać w trójkę audycję z jednego miejsca, a w programie yy, tego spotkania będzie oprócz nagrania nowin, tak jak to robimy co tydzień, bo to akurat sobota jest, 14 września, no będzie można zobaczyć jak wygląda nasz sprzęt, będzie można nagrać swoje hasło, będzie można nagrać cytat jakiś, który umieścimy w naszym wiki Radio, no i będzie można też poćwiczyć różne rzeczy i dowiedzieć się jak się umieszcza audycje, jak się umieszcza podcast w internecie, co trzeba zrobić. Taki krótki, poglądowy, taki przegląd właściwie, bo to w ciągu tych kilku godzin to się nie uda dokładnie niczego omówić. No dobrze, to wracamy do naszego programu. Przypomnę jeszcze tylko, że Młodzieżowy Dom Kultury jest przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. To jest skrzyżowanie ulicy Rozbrat, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Łatwo trafić, bo to jest koło budynku Polskiego Radia Program Trzeci. Czyli tak, no właśnie, ja mówiłem o tym, że, że testowałem te powiadomienia. Na razie mam zero ciągle tych powiadomień, nic, nie mam żadnych powiadomień, co mnie bardzo jakoś zdziwiło, zwłaszcza, że edytowałem kilka razy hasła, które były oddane do przejrzenia tak jak to zwykle, ja nie jestem redaktorem. I nie więc... dostałeś powiadomienia, że masz przejrzane? Właśnie nie dostałem powiadomienia, że jest przejrzane. I nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest taki system, że po prostu no, jak, jak zajrzałem tam w preferencje, bo można sobie ustawić w preferencjach, co chce się, żeby, żeby otrzymywać, jakie powiadomienia, no to tam nie ma czegoś takiego, że poinformuje o tym, że wersja została przejrzana. twoja edycja. A faktycznie, prze... chyba, chyba tego nie było. Szymon, jak to jest? E, tutaj jest po prostu konkretny problem z tym, że Ci, którzy opracowywali ten, ten nowy system powiadomień, w przypadku wersji przejrzanych nie mieli na myśli tego, co my nazywamy wersjami przejrzanymi, a więc nie mieli na myśli tych wersji wolnych od wandalizmów, tylko to jest taki system oznaczeń wersji, który sobie Widzimy, jak wejdziemy na jakąkolwiek stronę właśnie jeszcze nieprzejrzaną jako wolno od wandalizmów. Czasem bywa, chociażby na stronach dyskusji też, taki tekst, który się nazywa... Hmm, już próbuję go znaleźć. Ach. Chyba tak prędko tego nie znajdę. W każdym razie mhm. jest taki czasem widoczny e, napis na dole strony po, po prawej Oznacz to jako przejrzaną, coś takiego, ale to wcale nie oznacza y, tego właśnie mechanizmu redaktorskiego. To jest zupełnie coś innego. E, taki półśrodek, który tak naprawdę w naszej polskojęzycznej Wikipedii nie jest do niczego y, przydatny, e, anglojęzyczni chyba coś z tym robią. No i już zgłosiliśmy właśnie prośbę do programistów, żeby zamiast tego, e, tak naprawdę czym się my w ogóle nie posługujemy, żeby u nas były te właściwe wersje przejrzane. Aha, czyli jest problem taki polegający na, na y, różnicach pomiędzy anglojęzyczną Wikipedią a, a naszą Polską. No to wygląda. Mhm. A pozostałe, no ja, tak jak mówię, no ciągle mam tutaj zero, czekam aż coś się pojawi. E, a, właśnie, jeszcze bardzo fajna rzecz jest tutaj nowa, wydaje mi się, tak e, chyba warto e, zaznaczyć, że, że coś takiego jest, czyli podziękowania podziękowania, czyli niektórzy mówią, że to są lajki w Wikipedii, tak jak jest na Facebooku. Like, polub coś, to tutaj można polubić czyjąś edycję. Podziękować, ale ja w, na swoim blogu wypunktowałem najważniejsze różnice między lajkiem z Facebooka, czy plus jeden z Google Plus, czy też w ogóle chociażby YouTube się posługuje takimi, takimi oznaczeniami. A w Wikipedii podstawową różnicą między tymi właśnie wymienionymi przeze mnie, a podziękowaniami z Wikipedii jest to, że podziękowania w Wikipedii nie są widoczne publicznie. I to ma bardzo daleko idące skutki. Aha, to znaczy te podziękowania dostaje tylko ten, komu się dziękuję. Tak, i nikt więcej tego w zasadzie nie widzi, poza tym spisem ogólnym takim, ale tam raczej ciężko coś konkretnego wyłapać chyba. Ja już Ciebie głośniej nie zrobię, Marko, także musisz się bliżej. Jeszcze bliżej, bliżej dobrze. O, no, <grychy> dobra, dzięki. Czyli lajki, ale nie zupełnie lajki. To znaczy w ogóle nie lajki. Według mnie to kompletnie nie przypomina lajków. To przypomina lajki może tylko co do idei, ale w jednym miejscu wyraziłem się w ten sposób, że... To jest mniej więcej porównywanie Stokrotki i Słońca przez dowodzenie, że obydwa są okrągłe i zaczynają się na S. Natomiast pomijanie tego, że Stokrotka jest rośliną, żyje na Ziemi, a Słońce jest gwiazdą i jest dużo większe niż Stokrotka. <laughs> no dobrze, no ale, ale jest to krok w dobrym kierunku, wydaje mi się, bo, bo taka, taka wdzięczność. Fajnie, żeby właśnie ktoś zauważył, bo często tak było, że ktoś duży wkład wniósł i chciałoby się jakoś podziękować. Trzeba było wchodzić na stronę dyskusji, rozpoczynać dyskusję, ale tak naprawdę to chodziło o takie krótkie tylko hej stary, zrobiłeś dobrą robotę i podoba mi się to, co robisz. Nie? I, to, I to chyba tutaj spowoduje, jeśli to ludzie zauważą, bo tak za bardzo te, te łatwo nie zauważyć w tej chwili, to trzeba wejść w historię, żeby w ogóle w historię autorów, tak? Zmian, żeby znaleźć podzięk znaczy ten, ten link do kliknięcia podziękowań. Niekoniecznie, jak przeglądasz y, zmiany, to znaczy redaktorzy jak przeglądają zmiany, to też tam przy przeglądaniu, przy różnicy zmian Aha. w ogóle jest to y, no podziękuj, więc mhm. tam też można to zauważyć. No ja wysłałem takie podziękowania do, do ciebie między innymi, Marku. Dostałeś? Dostałem. I jak to wygląda? Bo ja nie dostałem jeszcze żeby To odśwież. Aha, już mi podziękowałeś, tak? To zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Może wreszcie jakieś powiadomienie dostanę. Jest, tak, jedynka, taka na czerwono. Taki prostokącik. No i klikam w, te, w ten prostokącik. O, otwiera się takie fajne okienko i jest napisane Marek Mazurkiewicz podziękował Ci za edycję na stronie podcasting. No fajnie. I od razu jest link do preferencji, wszystkie powiadomienia. Nie, taka uśmiechnięta buźka na zielono z dymkiem. Bardzo fajnie to wygląda. No, czyli działa, czyli jest dobrze. Działa i to błyskawicznie, tak? Na, natychmiast. <grych> e, dobrze, a czy jeszcze... Właśnie, bo tutaj też zaznaczyłeś chyba ty, Szymon, że są dyskusje wikipedystów na temat, na temat nie wiem, systemu powiadomień, czy na temat podziękowania właśnie, podziękowań? Tak, no głównie te dyskusje odnoszą się do samych podziękowań. I to jest y, głównie pewnie to, na co ty musiałeś odpowiadać w tym, y, w, w tym artykule, to znaczy ty opisałeś, jakie są różnice. Tak, też y, uczestniczyłem w tych dyskusjach, chociaż y, y, no wypowiadali się też inni, wielu innych. Y, no i co, tak no, najprościej mówiąc, y, musiałem tam pisać, że to wcale nie jest tak, że nowi użytkownicy są w większości źli i niszczą Wikipedię, a naszym zadaniem jest bronić Wikipedię przed tymi nowymi, tylko właśnie pisałem, do, udowadniałem tam, że te podziękowania mają służyć temu, żeby była jakaś łatwość Właśnie w, w nawiązywaniu pierwszego pozytywnego kontaktu z, z nowym e, wikipedystą, no bo e, wielu tych e, doświadczonych, starych e, wikipedystów, którzy nie bardzo pamiętają jak to było, kiedy sami byli nowi, e, no oni twierdzą, że tak naprawdę to wikipedia już w najważniejszym zakresie została napisana. I, I teraz o nowych trudno, w zasadzie może nie ma sensu, żeby ich ściągać, albo jeżeli jest sens, to w taki sposób, żeby tym doświadczonym nie było wcale gorzej, żeby Wikipedia nic się nie zmieniała. Niech nowi się dostosowują do nas, a nie my do nich. No, taka mniej więcej filozofia. Pojawiły się też takie opinie, że ten, te nowe metody ściągania użytkowników, ściągają nie tych, których potrzeba, bo oni potem piszą nie takie hasła, jak, jakie byłyby oczekiwane. Yy, gdzieś, gdzieś coś takiego minęło w dyskusji. Więc raczej to są ludzie tacy, którzy mają ten kanon wiedzy y, tradycyjny, tak y, jakieś ważne osoby, które trzeba opisać i według nich ten system nie ściągnie osób, które mogą opisać te ważne osoby, a raczej y, ściągnie ludzi, którzy będą pisać o kulturze popularnej. No, to są różne takie właśnie y, refleksje, mnie się wydaje, że w dużej części chybione. No, e, zobaczymy tak naprawdę na, na statystyki, ile tych podziękowań będzie, czy ich liczba będzie wzrastała. Y, kto głównie je będzie otrzymywał, czy doświadczeni wikipedyści będą je między sobą y, rozdawali czy może też niektórzy nowi będą je dostawali, no, no to trzeba jeszcze y, poobserwować. No statystyki tutaj można zaobserwować w linku. E, nasza audycja ma notatki do, do, do różnych, znaczy do, do, do treści tego, tego, o czym mówimy i tutaj masa linków jest. Między innymi właśnie jest link do statystyk poszczególnych powiadomień i tam... W takiej Na wykresie można zobaczyć jak to wygląda, chociaż ja nie za bardzo widzę jak to można czytać, tutaj Notifications, Daily Notifications, Cumulative Notifications i tutaj jakaś taka tabelka bardziej rozbudowana i można też zobaczyć dane tabelaryczne, czyli po prostu w tabelach porozpisywane. Kiedyś był, jak przy okazji wprowadzenia jakiejś nowej funkcji, był, było podobno takie badanie, że część osób miała włączone domyślnie, a część nie, z nowych. I badano, kto zostaje potem, a kto już więcej nie edytuje. I myślę, że takie coś się powinno robić przy każdej nowej funkcji. Nie wiem, czy wiesz może, Szymon, gdzie to zgłosić, żeby, żeby, żeby coś takiego było robione? Mm. No, myślę, że wiem, gdzie zgłosić. Najlepiej to chyba napisać prosto do Fabrisa Florena, czyli, e, czyli do tego. Albo Flanka? E, nie wiem, jak się go czyta. W każdym razie, e, do tego e, głównego e, pomysłodawcy, wykonawcy i szefa tego zespołu, który wdrożył e, podziękowania. No Mam do niego maila. Okej, okay, wydaje mi się, że taki, takie badania jakby ucinałyby część tych dyskusji, gdzie. Ludzie zgłaszają, że, że to i tak nic nie i to w zasadzie nie ma rozwoju, nie ma znaczenia dla pracy na, nad artykułami, tak? bo takie głosy też się pojawiły. Nie no ja myślę, że to ma duże znaczenie dla pracy. Yy, to znaczy, wydaje mi się, że to części osób może pomóc, ale mi osobiście yy, jakby nie, nie jest to system dla mnie, tak? Nie, nie, nie motywuje mnie jakoś specjalnie to, że ktoś mi podziękował za konkretną edycję ale też, też mi to nie przeszkadza niech sobie będzie, tak? ale wyobrażam sobie, że komuś to może przeszkadzać jak dostaje takie powiadomienia A to może sobie wyłączyć Założenie znaczy była taka sugestia, że jak komuś to przeszkadza to nie będzie wiedział jak to sobie wyłączyć no nie, no Myślę, że to nie ci, jest możliwe I właśnie że... starzy wyjadacze doskonale wiedzą, gdzie to można wyłączyć. Ale Nawet może nowi nie wiedzą. Sugestia była taka, że nowy ktoś, kto Aha. przychodzi i jest raczej I nie taki uh -huh. i nie chce, to mówi: Nie, no, takie coś mi wyskakuje, to ja nie chcę, dziękuję, do widzenia. Eee, chyba przesadzone jest ta opinia, bo tak mi się wydaje. No to może być przesada, tak? Ale wydaje mi się, że warto by to zbadać gdzieś kiedyś jakoś. No, musimy poczekać, bo to dopiero co od wtorku działa ten system powiadomień i, i tak, no jak widać, ja dostałem jedno na razie dzisiaj. E, zobaczymy, jak to będzie dalej działać i fajnie by było, jakby rzeczywiście te przejrzenia były też w powiadomieniach, no bo, no bo tak to muszę zaglądać. O, już przejrzana, nie, jeszcze nie przejrzana. I... Na razie masz informację o tym, że ci anulowano. Tak, anulowano mi coś. O, znaczy, kurde. możesz mieć informację. Aha, no to, no to już coś jest, tak. <głos> Boję się, bo to nieprzyjemne jest, jak ktoś anuluje. Przestraszyłeś Borysa. <laughs> to jest nieprzyjemne, jak ktoś anuluje twoją edycję. I tak mocno zniechęca, mocno zniechęca do tego, żeby dalej edytować. Ja takie mam doświadczenia, pamiętam o tym, że tak, tak jest po prostu. Jak ktoś pierwszy raz coś wyedytuje w takiej no, naprawdę dobrej wierze, widzi, że o, fajnie, że mogę coś poprawić, że mogę, a nagle ktoś mu przywali tam jakimiś skrótami, i powie, że albo coś tam wycofano, po prostu anulowano twoją edycję i, i to ten, ten użytkownik dowiaduje się po miesiącu, bo nie, nie dostał powiadomienia jeszcze w dodatku o tym, no to, no to wtedy, a teraz jak dostanie powiadomienie, no to może troszeczkę poprawić. To się sytuację. od razu zdenerwuje. To się od razu zdenerwuje, tak. Ale nie bardzo wie jeszcze, jak napisać do tego kogoś, kto anulował. No, jest dużo do zrobienia jeszcze w Wikipedii, myślę. To co, skończymy chyba temat tych nowych powiadomień. Czy jeszcze coś masz do powiedzenia, Szymon? No wydaje mi się, że wolałbym odpowiadać na konkretne pytania, niż mówić sam od Aha. siebie, dlatego że tak to byłby potok słów. No to mamy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, może zadać je na stronie nowiny.wiki.com to jest tekst naszego notesu pozostałe audycje tutaj też mają swoje notatki może też się do nas odezwać na facebooku, bo jesteśmy na facebooku jako Wikiradio. Wikiradio na facebooku również zapraszamy do zalajkowania naszego, naszego Wikiradia. przy okazji powiem, że strumień nam nie nadaje w tej chwili ponieważ serwer, czyli komputer, z którego jest nadawany strumień przejechał z jednego miejsca do drugiego, z Politechniki Warszawskiej na Koszykową, niedaleko i szybko przejechał, ale, ale podłączenie go tam na, na Koszykowej w RadioFnetu będzie troszkę trwało. Znaczy on jest podłączony, ale jeszcze nie nadaje strumienia. Trzeba go tam skonfigurować, żeby można było do niego dochodzić, znaczy dostać się do niego z zewnątrz przez jakąś aplikację taką jak TeamViewer na przykład i żeby tam można było uaktualniać. No ale 1 września zbliża się już dużymi krokami. Mam nadzieję, że. Może uda się 1 września uruchomić nową ramówkę zupełnie, która będzie nadawała przez no, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kolejny temat to wiki lubi zabytki. Ja dzisiaj założyłem koszulkę. Wiki lubi zabytki, mam na sobie. Tak, widziałem. Czy to na zdjęciu widać, ale. Na zdjęciu pewnie nie będzie widać pod tym kątem. Tak. Yy, od ale... 1 września rusza konkurs, to nie musimy chyba o tym od powtarzać. Pierwszego zdjęcia można, od 1 września można ładować zdjęcia, bo. Jak... Zdjęcia można już robić przez cały rok. Natomiast w konkursie biorą udział te zdjęcia, które zostaną umieszczone w Wikimedia Commons od 1 do 30 września. I te będą oceniane, te spośród nich będą wyłaniani zwycięzcy. I rozmawiałem ostatnio z koordynatorem, to jest Paweł bodajże, tak? To pamiętam, Szymon, ty pamiętasz, kto to jest? Tak jest Paweł, Paweł. Mhm. No i dostałem od niego taką informację, ponieważ jestem aktywnym członkiem tego, tego projektu, że właśnie dużo jest zmian, które już jak gdyby dobiegają końca te zmiany, bo, bo już no, właściwie trzeba, żeby to wszystko działało tak jak powinno i rzeczywiście jak zajrzałem na listę zabytków jest faktycznie uporządkowana na tej mapie, o której mówiliśmy jakiś czas temu pojawiły się już właściwie nie wiem czy wszystkie, ale naprawdę bardzo dużo tych zabytków, które, które są na listach. No i rozpoczynają się wydarzenia związane również z tym konkursem. Na przykład na Śląsku, na Górnym Śląsku zapowiada się bardzo ciekawie dla wszystkich fanów zabytków. Nawiązano mnóstwo takich kontaktów z różnymi instytucjami, tutaj na Śląsku ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. No i właśnie we współpracy z tymi dwoma instytucjami przygotowano trzy wydarzenia w regionie. 7 września spacer szlakiem katowickiej Moderny, to jeszcze będziemy o tym mówić. 14 września w Górnośląskim Parku Etnograficznym odbędą się wiki warsztaty w Skansenie. Dzięki nim będzie można się dowiedzieć, jak zrobić dobre zdjęcia architektury. Zajęcia poprowadzą fotografowie. GPE. Nie wiem, co to jest GPE. Pewnie Górnośląskie. Nie wiem. E, oraz jak poradzić sobie w meandrach edytowania Wikipedii. To dla tych, którzy, którzy początkują, a chcieliby swoje zdjęcia, chcieliby wziąć udział w konkursie. A 28 września, czyli już pod koniec konkursu, zapraszamy do zabytkowych drewnianych kościołów. Dla uczestników konkursu Wiki lubi Zabytki otwarte zostaną kościoły, m.in. w Sierakowicach i Rudzińcu. W powiecie Gliwickim. W kościołach będą czekać pracownicy Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Muzeum GórnoŚląski Park Etnograficzny, służąc informacjami dotyczącymi obiektów. No, bardzo ciekawa inicjatywa. To Paweł tam na Górnym Śląsku działa, prawda? I, i dlatego pewnie łatwiej mu się skomunikować z tymi instytucjami, ustalić szczegóły. Nie ma więcej chyba informacji o tym, co się będzie w innych miejscach działo, na razie przynajmniej, może z czasem do nas dotrą. Próbowałem się z Pawłem umówić na Skype'ie, ale, ale on mówił, że nie za bardzo ma możliwość w tym czasie się połączyć. Także coś jeszcze wiecie o, o, tych, o tym konkursie? Więcej można powiedzieć? no ja chyba nic konkretnego też nie, nowego nie mam ja też nic więcej nie wiem poza tym co tu przeczytałeś yy, ostatnio był jakiś mail że, że ludzi do komisji szukają tak, tego. tak, są poszukiwani, ale to muszą być redaktorzy z ilością tam edycjami Czy redaktorzy to to może nie bo to Aha. nie chodzi o sam status redaktora ale powiedzmy wikipedyści Doświadczeni wikipedyści to I jest mogą, jedno. Mogą się tam pochwalić edycjami, odpowiednią liczbą i tak Ale dalej. też osoby z zewnątrz jako znające się na zdjęciach, mm -hmm. są potrzebne, to było wspomniane. Mm -hmm. ja, może, ja może to przeczytam, bo chyba nie odniosłem takiego wrażenia, że tam są jakieś wymogi formalne, raczej takie bardziej kompetencyjne. E... Są wymogi formalne też. Doświadczenie w projektach Wikimedia, doświadczenie fotograficzne. Czynny udział w projektach typu ilustracja na medal czy quality images. No właśnie. No i tyle. Czyli tak naprawdę nie chodzi o jakąś konkretną liczbę, nie chodzi o jakieś konkretne uprawnienia, tylko po prostu to, żeby to byli jacyś świadomi Wikipedyści, którzy już zajmowali się ilustracjami czy plikami graficznymi w ogóle w Wikipedii i innych tego typu serwisach. No ale doświadczenie w projektach Wikimedia czynny udział w projektach typu ilustracja na medal, czy quality images, no to, to, są, to są raczej charakteryzują ludzi, którzy rzeczywiście są aktywni w Wikipedii również, ale też w Wikimedia, Wikimediach. No to wiadomo, że fajnie, żeby to byli ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co robią. I żeby to nie były przypadkowe osoby. A ciekawe, kto będzie w tym roku właśnie z zewnątrz z komisji, w komisji takiej kto, kto będzie oceniał z zewnątrz. Można by się było zwrócić do e, na przykład Związku Polskich Artystów Fotografików. Ale wiem, że były, były chyba opłaty to znaczy dla tych jurorów, którzy musieli przejrzeć te setki tysięcy. No wynagrodzenia, tak to nazwijmy. Mhm. No tak, wynagrodzenia, honoraria. Mhm. Czas nam ucieka. Już 25. minuta audycji. Przechodzimy do kolejnego tematu. Visual Editor, też nowość w Wikipedii i no, ja już miałem ostatnio problem, bo edytowałem właśnie hasło, za które mi Marek podziękował i tam był taki problem, że rzeczywiście trochę mogłem wyedytować w Visual Editorze i było o wiele łatwiej, bo jeśli zmieniałem C na K, no to łatwiej jest w Visual Editorze, ale, ale potem... w końcu mhm. chyba edycja jest nie z Visual, bo tam są znaczniki. Dałeś to chyba kodem w końcu. Nie, nie. Część, część, zrobiłem, jedną edycję zrobiłem z Visual Editora, a potem no ja już nie mogłem sobie poradzić tam z takim szablonem, który był ustawiony, że wymaga podania źródła. Nie mogłem go usunąć w Visual Editorze, więc musiałem wejść do edycji kodu źródłowego i tam dopiero usunąłem to, co chciałem, żeby usunąć. Akurat usunięcie szablonu ch chyba jest wykonalne w miarę Wizuality, że tak? coś mi się kiedyś udało usunąć w ten sposób. Także chyba to, to, to by się dało zrobić. Mhm. No może nie jest to intuicyjne jeszcze aż tak bardzo, jak, jak ja bym tego oczekiwał. Yy, no właśnie, i tutaj mamy linki do yy, ostatnich zmian z urządzeń mobilnych, bo urządzenia mobilne też stają się coraz częstszym źródłem dostępu do internetu i to jest bardzo ciekawe obserwować to. 23 sierpnia na przykład raz, dwa, trzy, cztery, 5 pięć. pięć takich edycji zostało wykonanych. 22 sierpnia jedna, 21 no ponad 10, 20 sierpnia też ponad 10, także w tygodniu widać, że większa aktywność jest tych Y, ludzi, którzy edytują z, z telefonów chyba, bo to albo z jakichś iPadów, czy z jakichś takich urządzeń, tabletów. Bo to są mobilne urządzenia. Link oczywiście jest w notatkach do naszej audycji. Yy. I myślałem, że jest tego więcej. Wcześniej nie wiedziałem, że to jest oznaczone jakoś oddzielnie. Wydawało mi się, że, że jest tego jakoś więcej, bo ciągle się mówi o tym, że właśnie ludzie edytują z mobilnych i żeby czegoś nie robić, bo na mobilnym się nie da tego uzyskać. Aha. No ale... Yy... To pewnie jest tendencja, która będzie rosła, no bo tych urządzeń mobilnych będzie coraz więcej, a z czasem już w ogóle nie będziemy rozpoznawać, jaka jest różnica pomiędzy urządzeniem mobilnym, a niemobilnym, bo, bo laptop to jest mobilne urządzenie, czy nie? No <grych> jednak, jednak oprogramowanie, które sobie przetrawia laptop, jest zupełnie inne niż mobilne. Chociażby, jak sobie wejdziesz w jakikolwiek artykuł, który ma infobox, od razu zobaczysz różnicę między artykułem widzianym z komputera, a artykułem z urządzenia mobilnego. Jeżeli tak jeszcze powiem, e, jeżeli już mówimy o, o mobilnych i wizualizatorze, e, w Wikipedii wystarczy wpisać do wyszukiwarki wewnętrznej Wikipedii e, takie coś, specjalna, dwukropek, znaczniki i tam widzimy tabelkę z wyszczególnionymi m, różnymi oznaczeniami, które bywają przy konkretnych edycjach, i liczbą. Do tej pory te, ta tabelka i te, wyszcz te, te wyszczególnione właśnie znaczniki raczej dotyczyły kwestii typu wandalizmów, hotlinkowanie, usuwanie kategorii, zabawa, przyciskami itd. itd. Doszło właśnie niedługo, do, niedawno do tego, że dodano tam Visual Editor i teraz widzimy, że to jest już druga pozycja pod względem liczby wykorzystań. Prawie tyle, co wandalizmów. Prawie tyle, co wandalizmów i niedługo to już będzie no, na, po na początku listy jako pierwsze. Natomiast um, urządzenia mobilne są bliżej końca, ponieważ to jest raz, dwa, 3, 4, 5, sześć. Szósta pozycja od końca. 166 zmian w ogóle ale jakich zmian 166? Wykonanych z urządzeń mobilnych, oznaczonych tym znacznikiem. No właśnie. Jak... Dlatego, że trzeba jeszcze powiedzieć, że to właśnie niedawno wszedł taki mechanizm umożliwiający edycję z urządzeń mobilnych w wersji mobilnej Wikipedii, bo trzeba pamiętać, że już od dawna funkcjonują dwie wersje Wikipedii, mhm. taka obsługiwana przez komputery i taka zrobiona pod wersję mobilne właśnie, pod urządzenie mobilne. I w tej wersji mobilnej do niedawna w ogóle nie można było edytować. Niedawno zostało to włączone i właśnie dlatego mamy te 166 zmian. Aha, czyli to jest nowość też. No to nie wiedziałem o tym. Myślałem, tak, że to, to jest absolutna nowinka. Um, chyba dwa tygodnie temu najdalej. No to, to 2, fajnie, 3. no bo tak trochę dziwi, że tak mało jest, prawda? Ale To pewnie dlatego właśnie, że, że to jest zupełna nowość. Natomiast kolejna rzecz to lista ostatnich zmian z użyciem Visual Editora i tu sprawa się robi bardzo ciekawa, bo 23 sierpnia, czyli wczoraj, policzyłem te, oczywiście przy użyciu komputera, te zmiany, jest ich 344 w ciągu jednego dnia, także i, i, i jeśli można zobaczyć tutaj też statystyki w w takich e, w tabelce, ale można też zobaczyć zdaje się statystyki procentowe wiki kodu, e, versus visual editora czyli e, w porównaniu do visual editora, to też jest w notatkach do naszej audycji no to na razie to marnie wygląda Takie tutaj jest, ten niebieski jest taki bardzo cieniutki ale 344 edycje w ciągu jednego dnia. I to na razie nie widać tutaj tendencji, żeby to rosło. Ale myślę, tak, że. Tak, mniej więcej utrzymuje się chyba statystyka w granicach 5 punktów procentowych przeciwko 95. No tutaj widzę, jest 6,44 do 93,56. Także no. To, to widocznie już troszkę wzrosło od czasu, jak ty pamiętasz te, te dane. No ja teraz akurat patrzę sobie na te takie największe statystyki i mówię tak od Aha. Y, od 27, zdaje się, do 23, czyli miesiąc. Od 27 y, y, lipca, tak jakby, mhm. do, do, do 23 sierpnia. No ale rzeczywiście łatwo jest edytować w ten sposób i chyba coraz więcej będzie takich edycji, to jest nieuniknione, podejrzewam. No właśnie ja się dziwię, że, że nadal jest tych, tutaj na tym pierwszym wykresie y, edycji z wizualnego jest y, cały czas poniżej y, edycji z, z wikitekstu, znaczy najniższa wartość edycji z wikitekstu jest y, większa niż edycja z wizualnego dziwne to jest o tyle, że wizualny teraz jest domyślnym, więc żeby ktoś nim nie edytował, to musi go sobie przełączyć. Więc yy, mimo tego, że jest domyślny, to nadal ludzie nim nie edytują. Wiesz co, to? ja może powiem tak. Właśnie jestem w trakcie pisania artykułu naukowego prawniczego na temat społeczności prawników wśród wikipedystów i z naszych statystyk robionych wspólnie z Karolem Karolusem E, swoją drogą, ten doktor nauk prawnych, który kiedyś e, ze mną też z okazji dziesiątych urodzin Wikipedii e, wygłaszał prezentację o wykorzystaniu Wikipedii w sądach, e, to z naszych statystyk wynika, że lwia część edycji robionych w Wikipedii e, jest autorstwa garstki aktywnych, natomiast e, tylko niewielka część jest autorstwa tych niezalogowanych czy, czy nowicjuszy. To w sumie nie jest żadna żadna nowość, ale teraz weźmy pod uwagę taką oczywistość, że garstka powiedzmy 500 osób czy, czy 5000, chociażby wystarczy, żeby połowa była niezadowolona z wizual editora, co zresztą nie zaskakuje, no i wychodzi, że tysiące edycji robione codziennie są z wikitekstu. Mhm. No tak, czyli to narzędzie jeszcze nie jest. A ty jak teraz edytujesz? Wiki, Wikikodem, oczywiście, z przyzwyczajenia. <laughs> no ale wszystkie zmiany. No, ale dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jestem niepoprawnym wielbicielem opery. A N i tam nie działa dobrze wizualnie. Nie, korzysta, nie korzystam mhm. z chroma, nie korzystam z Mozilla. Zresztą nie jestem jedynym takim dziwakiem. Nasz ten główny technomak, Matmarek też korzysta sobie z Opery, a więc uważam, że to nie jest pozbawione takich podstaw technicznych, merytorycznych, czy programistycznych. Ehm, no a, a Opera nie jest na tak zwanej blacklistie, czyli rozpoznaje wizual editora i można, ukorzystając z, z niej, edytować za pomocą wizual editora, natomiast jest to troszeczkę utrudnione, ponieważ nie znajduje się na tak zwanej whitelistie, czyli ehm, nie jest oficjalnie w e jakby, nie wiem, żeby nie użyć tego anglojęzycznego słowa wspierania, ale... Y, angielskiego, ale y, oficjalnie programiści rozwijający Visual Editora nie napisali specjalnie tych wszystkich rozwiązań pod operę, więc czasem mogą występować różne błędy. Ale napisali pewnie pod HTML5, czyli... Z CSS- którymś tam pewnie, i, i, i to raczej Opera ma problem, żeby do tych, do tych standardów dołączyć, a nie. Nie, nie, inaczej. nie, nie, nie. To akurat jest troszeczkę inny problem. Dlatego, że każda przeglądarka niektóre elementy strony wyświetla sobie troszeczkę inaczej. Najlepiej to widać w przypadku grafik. Mhm. I są takie. Przeglądarki, które wszystko świetnie obsługują, a są takie przeglądarki, które po prostu mają swoją specyfikę. I każdy programista, kiedy coś tworzy, uwzględnia tą specyfikę. Z miejsca powinien. Z tym, że Opera nie jest tak bardzo popularna, i dlatego nie uwzględniono jej od razu. To jest jeden, jeden jedna przyczyna. No, drugi powodem jest to, że Visual Editor jest niedopracowany, a ja nie mam zamiaru edytować jeszcze borykając się z jakimiś dodatkowymi problemami ja robię edycję w ułamki sekund więc potrzebuję tego, żeby wszystko mi chodziło no tak, na najwyższych obrotach bez żadnych problemów. No tak, żeby się nie potykać i nie, nie wracać, no tak, to to, to jest zrozumiałe. Także jeszcze poczekajmy i wtedy będzie można pewnie tego Visual Editora łatwiej używać i też, nie do, i też do wszystkich elementów strony, bo w tej chwili nie można wielu rzeczy jednak edytować poprzez Visual Editora. No dobrze, to zapraszamy do zajrzenia pod te linki, które są w naszych notatkach, a mamy jeszcze do omówienia tablicę ogłoszeń. Tablica ogłoszeń od zeszłego tygodnia, to był, który to był? 17. To widzę, że tutaj jest trochę ogłoszeń. Od 19 do 25 sierpnia, czyli jeszcze jeden dzień, odbędzie się tydzień informatyki i gier komputerowych. To takie ogłoszenie, ale nie wiadomo gdzie, ale jest wikiprojekt. Tygodnie tematyczne. Sobie, można sobie tak kliknąć. Mhm. Jutro, no to 20 sierpnia to już nie ma co o tym mówić. 21 sierpnia działają powiadomienia, to o tym mówiliśmy. 22 sierpnia zachęcam do pomocy przy sprzątaniu list zabytków na tegoroczną edycję wiki lubi zabytki, czyli ta lista jeszcze do końca nie jest chyba posprzątana, ale naprawdę dużo porządków już jest zrobionych, ale jeśli ktoś miałby ochotę to Jarl, czyli Paweł zaprasza właśnie do, do tego, żeby pomóc i poszukiwani są właśnie też wikipedyści do komisji konkursu wiki lubi zabytki. To jest ta informacja, którą Kli, czyli Adam Kliczek, podał również w grupie dyskusyjnej, o której mówiliśmy przed chwilką. No i ogłoszenie z 23 sierpnia z wczoraj do 29 sierpnia można zagłosować na nowe logo Wiki Voyage. Nie wiem, czy to się czyta jakoś po polsku, czy nie? Wiki Włajż? Wiki Podróż, że miało być nazywane hmm. po polsku, nie wiem dlaczego. Ale to jest. To jest... jest tak nazywane. Y Natomiast tutaj jest w wersji Wikipodróży, dlatego że to jest logo wszystkich Wikipodróży, także Aha. tych, które nazywają się Wikipodróże. Czyli to ma być takie globalne logo. Tak jest, bo gdybyśmy, gdyby tam była informacja, że to jest nowe logo Wikipodróży, to mogłoby sugerować, że to odnosi się tylko do polskojęzycznej wersji. Słusznie. No i mamy tutaj już trochę propozycji. Znaczy propozycje już są chyba zamknięte, to są... Do 20... Aha, bo tak, można głosować. Mhm. Do 29 można głosować, natomiast gdzie są te, na które można głosować? Jak... Głosować można na trzy projekty na tej stronie, końcówka ogłoszenia. Aha, no to nie doczytałem właśnie. I pod linkiem są widoczne. No to oczywiście to logo strony takie chyba jest najbardziej charakterystyczne tutaj. Ja nie widzę nic innego. Jest drugie jeszcze Liki, ale to też taki, taki znaczek e, odznaczenia, jakiś czek taki na czerwono. Wiki włajasz. Na czerwono, na czerwono? Gdzie ty widzisz na czerwono? Bo chyba się jakoś mijamy. No może tak, może jak jestem gdzie indziej. No jestem na wiki podróże. Jak widzisz na, Aha, no to nie to, na ten ostatni link pogrubiony w ogłoszeniu na tej stronie. Mhm. To tam masz galerię propozycji na które można głosować. Takie strzałki w trójkąt wpisane, taki balon zielony Aha. i taki lecący samolot. Tak, samolot, i, i, i samolot, i samolot, Aha. dużo samolotów. To znaczy, to są chyba trzy... Mm, tak, dokładnie, to są trzy wersje jednego logotypu. Mhm. no to rzeczywiście to inaczej to wygląda. Myślałem, że to takie prostsze jest. Yy, to zapraszamy do głosowania. A kto może głosować? Hmm. To jest chyba taki system, który cię powstrzyma, jeżeli nie możesz. <laughs> Rozumiem. Dobrze. Eee... Każdy użytkownik zarejestrowany w projektach Fundacji Wikimedia przed 31 maja 2013 jest uprawniony do głosowania. Aha. No to, to nie w jest dużo. W będą uwzględniane różne wagi głosów, aby edytorzy Wikipedróży byli odpowiednio reprezentowani. Pojęcie edytora wiki podróży dotyczy każdego, kto wykonał 50 edycji w przestrzeni głównej wiki podróży Aha. przed 31 maja 2013. A, no to jednak dość ograniczona wąska grupa, bo to jest nowy przecież serwis, zupełnie nowy. E, ale to dlatego, że właśnie nie, to nie jest nowy serwis. Jest i jednocześnie nie jest. Akurat te wagi mają uzasadnienie, dlatego że wcześniej to się nazywało, Marku może pamiętasz, Wiki, wiki Travel. O, o dokładnie. Tylko to, to był serwis jakby niezależny od fundacji. Tak jest. Więc to już miało swoje jakieś tam struktury i społeczności, które zgodziły się podłączyć pod cały ten system fundacji. No i dlatego, żeby uwzględnić też ich specyfikę, właśnie pozwolono tutaj im na jakąś większą uwagę głosów. Dobrze, to będziemy śledzić i powiemy, które, które logo wygrało. Zresztą to będzie widoczne już pewnie w, po prostu w wiki podróżach. E, e, musimy pędzić do następnego tematu, bo zostały nam 3 minuty. Gadżet poprawiający estetykę pod oknem edycji. E, to chyba twoja sprawka, Szymon. Tak jest. Właśnie ja tak nie za bardzo w, na tych screenach widzę, o co chodzi. A tak nie jest... może sobie. No, kliknąłem tak i ja nie miałem problemu z żadną estetyką tutaj, ale jest tak problem. To znaczy, tam jest trochę dużo tych guzików, takich zielonych, Aha. jak edytujesz w kodzie, i pod spodem masz takie zielone. Te. No tak, tak, tak, rzeczywiście tam cała masa tego jest. Ostatnio tak, ja z tego nie korzystałem właściwie. Wpisywałem albo ręcznie, albo zaznaczałem, że to jest drobna zmiana, bo najczęściej robię drobne zmiany. No tak, zaznaczałeś tych zielonych, że to jest drobna nie, zmiana? Nie, Wpisywałeś? Nie, tam jest taki checkbox. To. A, ten, okej, okay, okej. Okay. Mhm. No ale to rzeczywiście tam dużo jest tych. Ja ostatnio zerknąłem, czy mogę z tego skorzystać. No i rzeczywiście dużo do wyboru, ale troszkę bałagan jest. I tutaj ten pomysł jest taki, żeby to zmniejszyć, tak? liczbę tych, tych przycisków. Nie, niekoniecznie. Akurat ta mniejsza liczba przycisków wynika z tego, że ja tam sobie spersonalizowałem. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby e, trochę zi zieleninę zmienić, przycisk zapisz wygląda tak jak w zapisz w Visualitorze, e, jest e, poprawiony CSS, Aha. czyli wygląd po prostu. A mhm. czy dałoby się, żeby ten zapis, zapisz przycisk i pozostałe były ciut mniejsze? To spytaj Pawła. Okay. Napisałem tam ponieważ Paweł, też ten sam co koordynator Wiki Lubi Zabytki to opracował właśnie. No i podałem w ogłoszeniu w, kawiaren w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń link do kawiarenki, gdzie można zgłaszać uwagi. Mhm. Ok, to tam się wpiszę w takim razie. No to, to chyba zamkniemy listę tematów na dzisiaj do audycji. Zostało nam kilka tematów, które spokojnie możemy przełożyć do następnej audycji. Yy, za uwagę dziękujemy. Jeszcze wszystkim. jedną rzecz zdążymy chyba, czy nie? Tak, jaką? Yy, o tym gatunku zwierzęcia nowo odkrytym. O nie, ten... bo to trzeba więcej powiedzieć. Dobrze. A mamy już pół minuty do końca audycji. Musimy się trzymać tych 45 minut, bo lista yy, do, tych stacji, które nas nadają, no powiększyła się ostatnio, bo ja sporo złożyłem takich propozycji. Czekamy na odpowiedzi. Większość z nich jest na urlopach i osoby decyzyjne dopiero muszą wrócić z tych urlopów i zastanowić się we własnym gronie, czy przyjąć nas, czy nie przyjąć nas. To dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Prawdopodobnie nie wiem, czy będzie tak ładna pogoda, że będziemy mogli tutaj na dworze również sobie nagrać audycję. Dziękuję Ci, Szymon. Jaka u Ciebie pogoda jest? Jeszcze powiedz. O, siedzę w domu i się uczę, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciepło. <głosy> do powodzenia w takim razie. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.